Minęła 22 Agata Kowalska. Michał strzałkowski w programie pierwszym polskiego radia zaczynamy podsumowanie dnia. Polska i świat. Andrzej poczobut odzyskuje siły pod opieką polskich lekarzy. Co z innymi więźniami Łukaszenki? Peter Modzior z wizytą w Brukseli czy odblokuje pieniądze dla węgier? Europie zmierzono temperaturę. Nasz kontynent ma wysoką gorączkę. O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za chwilę, ale najpierw informacje w skrócie. Monika Gniewaszewska. Donald Trump poprosił Władimira Putina o mały rozejm w wojnie na Ukrainie. Prezydent USA rozmawiał telefonicznie z przywódcą Rosji. Według Kremla rozmowa trwała półtorej godziny. Donald Trump ocenił, że Władimir Putin jest gotowy na rozejm od dłuższego czasu. Ale jak ocenił prezydent USA, pewni ludzie to utrudnili. Andrzej Poczobut ma zaproszenie do Parlamentu Europejskiego. Działacz opozycyjny i dziennikarz miałby wystąpić przed europosłami, gdy dojdzie do zdrowia. Andrzej Poczobut po pięciu latach spędzonych w białoruskim więzieniu został wczoraj wypuszczony w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Bliscy przyjaciele, samorządowcy i politycy pożegnali posła Łukasza Litewkę. W pogrzebie tłumnie uczestniczyli mieszkańcy Sosnowca. Parlamentarzysta zginął w ubiegły czwartek. Jechał na rowerze, uderzył w niego samochód. Poseł miał 36 lat. Łukasz Majza nie jest już członkiem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. O wykluczeniu posła poinformował w mediach społecznościowych rzecznik tej partii Rafał Bochenek. Decyzja o wydaleniu posła zapadła prawdopodobnie po informacjach Rzeczpospolitej, że poseł rozważa wystartować w gali freak Fightu. Wcześniej już jednak Majza zgromadził w sumie 168 punktów karnych za łamanie przepisów drogowych. Zbigniew Bogucki i kilkoro innych urzędników kancelarii prezydenta wezwanych jako świadkowie do Prokuratury Krajowej. Postępowanie dotyczy przekraczania uprawnień lub niedopełnienia obowiązków oraz pomocnictwa w popełnieniu czynu. Zdaniem Zbigniewa Boguckiego prawdopodobnie chodzi o nieprzyjęcie przez Karola Nawrockiego ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Kilka tysięcy osób przybyło pożegnać Łukasza Litewkę. Dziś w Sosnowcu odbył się pogrzeb posła nowej lewicy. Jak mówiliśmy przed chwilą, Łukasz Litewka zginął w ubiegły czwartek, gdy wjechał w niego kierujący samochodem. I niestety poseł Litewka zmarł na miejscu. Pogrzeb miał charakter państwowy. Uczestniczyli w nim prezydent, premier i marszałek sejmu.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 Kogoś, kto nasze szczęście i szczęście innych stawiał ponad swoje. Wiemy dobrze, że w przestrzeni publicznej, której pan Łukasz spalał się z taką pasją, często spotykamy cienie, zgiełk, niedomówienia i tę chłodną, czasem wręcz lodowatą niechęć. On działał w tym świecie niczym pryzmat. Brał to trudne, połamane, często szare światło ludzkich losów i rozszczepiał je na barwy czystej empatii i życzliwości.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 Pan poseł Litewka był naprawdę dobrym człowiekiem. No, tyle zbiórek organizował, tak bardzo troszczył się o ludzi. Muszę powiedzieć, że szczerze poruszyła mnie naprawdę jego śmierć. No Łukasz to był fantastyczny człowiek, naprawdę. Znam go osobiście i <śmiech> aż brakuje mi słów, bo tak bardzo to wszystko przeżywam. Pewnie w swojej skromności byłbyś zaskoczony, widząc te wszystkie piękne słowa, które dziś po śmierci są do ciebie kierowane z różnych stron. Zapracowałeś, i zasłużyłeś na każde z nich. Nigdy nie pogodzimy się z twoją stratą. Łukasz Litewka został pochowany na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. A decyzją sądu kierowca, mimo obaw prokuratury co do mataczenia, został wypuszczony z aresztu za kaucją. 40 tysięcy złotych. Polskie Radio. Jedynka. A my w magazynie Polska i Świat wracamy do radosnych wieści z wczoraj. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut jest pod opieką polskich lekarzy. I dziś spotkał się wreszcie z rodziną. Reżim odmawiał mu kontaktów z bliskimi przez lata, a także z adwokatem i w ogóle ze światem zewnętrznym. Andrzej Poczobut, czyli dziennikarz, działacz polskiej mniejszości był więziony w koszmarnych warunkach. Obawialiśmy się o jego życie. Teraz Andrzej Poczobut odzyskuje siły, a więcej o tym Maciej Jastrzębski. Na zdjęciach wykonanych zaraz po uwolnieniu widać, że Andrzej Poczobut jest bardzo wychudzony i zmęczony. Zwróciła na to uwagę obrończyni praw człowieka z memoriału Anna Gawina. Poczobut jest strasznie wychudzony. W więzieniu miał e, różnorodne problemy zdrowotne i nie udzielano mu dostatecznej pomocy medycznej. Uwolniony w marcu z Łukaszenkowskiego więzienia wiceprzewodniczący Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna, Jasna. Walęcin Stefanowicz opowiedział Polskiemu Radiu w jakich warunkach przetrzymywani są więźniowie polityczni. W 2020...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 który spędził za kratami 5 lat. Tyle Maciej Jastrzębski, a z nami Alej Zarembiuk z Domu Białoruskiego w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pana zdaniem to cud, że Andrzeja Poczobuta wypuścili? Nie nazwałbym to cudem. Nazwałbym to po prostu ciężką pracą, która wielu ludzi, podejrzewam, nie wiem, ale podejrzewam, że wielu ludzi z dyplomacji i z innych struktur, które ta praca, która doprowadziła do tego, że jest teraz wolny, szkoda, że to tylko się wydarzyło po pięciu latach, ale winny temu jest Aleksandra Łukaszenka, który nie chciał go uwolnić. Pierwsze zdanie, jakie Andrzej Poczobut miał powiedzieć po przekroczeniu białorusko-polskiej granicy, no to, to miało być czy będę mógł jeszcze na Białoruś wrócić. Miał paszport białoruski ze sobą w ręku, ale czy gdyby on się zdecydował na to, żeby kiedy już wydobrzeje wrócić na Białoruś, to, to by mogło oznaczać w jego przypadku powrót do więzienia? No, tak jak to było w wrześ we wrześniu ubiegłego roku z Mikołajem Sadkiewiczem byłem innym więźniem politycznym i kandydatem na prezydenta, również który ma podobny los i podobny charakter jak Andrzej Poczobut, czyli jest twardy, człowiek wartości, mocny, który też już e, spędził e, dekadę temu około czterech lat e, za kratkami. No i właśnie on w taki sposób, kiedy go próbowano deportować mm. z Białorusi na Litwę, został e, między, między Białorusią a Litwą, spędził kilka godzin na lawce, a później po niego przyjechali osoby w maskach, i skończyło się to tym, że dostał poważnego wylewu, żona nie wiedziała prawie pół roku, gdzie on jest. I później Łukaszenka po prostu się przestraszył, że on umrze w więzieniu i będzie ogromny rezonans. E, oni go wyliczyli i, wróci, i wrócił do domu do żony. Ale z Andrzejem może być to samo, także warto go namawiać, żeby jednak działał tutaj, Polska jest teraz... Centrum życia społecznego, idealnego i politycznego e, demokratycznych sił Białorusi i społeczeństwa obywatelskiego Białorusi. Mm. Jeszcze nas zastanawia, czy mógłby Andrzej Poczobut, mieszkając w Grodnie, działać jak wolny człowiek, czyli pisać, e, krytykować Łukaszenkę, działać na rzecz Polaków w Grodnie. Jak pan myśli? Absolutnie nikt teraz nie może działać otwarcie, ani może pisać, ani może krytykować, a, a nawet jak ktoś robi to w podziemiu, są tacy e, i jest ich wielu, to czas od czasu e, też trafiają za kratkę. E, służby łukaszenkowskie działają tak jak nigdy wcześniej. E, werbują, zatrzymywują, aresztowują. My tutaj z mediów mamy informację, że tych więźniów politycznych jest coraz mniej, ale tak naprawdę za jednego uwolnionego, za kraty trafia e, trzy nowych więźni politycznych i na razie ta sytuacja absolutnie się nie zmieniła. A Ile jeszcze osób właśnie jest uwięzionych politycznie przez reżim Aleksandra Łukaszenki? Wiadomo w ogóle? Nikt nie wie dokładnie, ponieważ według mnie to jest kilka tysięcy według Organizacji Broniących Praw Człowieka. Oficjalnie około 900 osób, ale to te osoby, które przeszły procedurę uznania za więźniów politycznych. Ta procedura istnieje, ona jest czasem bardzo długa, ponieważ kryminaliści też chcieliby e, się w, w, być zapisani jako więźniowie polityczni i oni też mogą składać E, takie wnioski albo ich rodziny, ale też e, jest grupa osób, e, rodziny, których nie chcą e, wysyłać informacji do organizacji broniących praw człowieka, ponieważ e, a, od razu automatycznie w więzieniu ich e, przedstawicieli rodzin będą mieli e, gorsze warunki w więzieniu. Bo polityczny ma e, gorsze warunki niż e, kryminalny. Mm -hmm. mm -hmm. tak? I, I widzieliśmy to właśnie o, na tym, jak, jak wyglądał Andrzej, jak wygląda Andrzej. I wygląda tak jak więzień stajanowskiego gulagu po, nie wiem, 15 czy 20 latach, a był w, w więzieniu tylko 5. Tak samo źle tylko, wyglądał Syarchie Cichanowski. mąż Swiatony Cichanowskiej, też po wyjściu z więzienia był cieniem samego siebie. Czy Aleksander Łukaszenka będzie chciał kolejnymi więźniami politycznymi handlować? No on też uwalnia tych wszystkich ludzi, ale bardzo konkretne rzeczy chce w zamian. Handluje ludźmi już kilka dekad, e, bierze nowych zakładników, aresztuje. E, także no, pewnie będzie to robił na, nadal, ponieważ e, zawsze za to coś e, mógł utargować. E, jasne, że Andrzeja chciał wymienić na zniesienie sankcji, ale tego się nie dało. Unia Europejska tutaj stoi bardzo twardo, jeżeli chodzi o sankcje nałożone na Białorusi na reżim Łukaszenki. No i w, było zrobione to w taki sposób, który widzieliśmy wczoraj. No i tutaj warto też podziękować specjalnemu wysłannikowi Johnu Colowi, bo bez jego ekipy, bez, bez, bez jego starań, bez starań Stanów Zjednoczonych, te kilkaset, już nawet już ponad pół tysiące więźniów politycznych wciąż znajdowaliby się i byli torturowani w łukaszenkowskich lagrach. Dzisiaj jeszcze przyszła taka informacja z Wilna, powiedziała to premier Litwy Inga Uginiene, że w czerwcu ma dojść do spotkania premierów Polski i Litwy, żeby omówić, i tutaj cytat, kwestię wznowienia kontaktów z Białorusią. To taka też może być cena, że takie kraje jak Polska i Litwa będą musiały zacząć w jakiś sposób te relacje z reżimem Łukaszenki nawiązywać? Nic nie wiemy, na ile Łukaszenka jest dociśnięty do ściany przez Putina i czy e, e, ta presja właśnie nie polega na tym, żeby e, udostępnił, tak jak już tu widzieliśmy w sytuacji w wojny Rosji z Ukrainą, udostępnił terytorium Białorusi do ataku na Litwę e, czy Łotwę, i białoruskie społeczeństwo oczywiście nie jest za tym, żeby z terytorium Białorusi była jakakolwiek wojna, jakakolwiek inwazja kolejna. Łukaszenka podejrzewam też tego nie chce, chyba że kłamie i chyba że udaje, że chce, właśnie tak jak powiedział wczoraj John Cole, żeby Białoruś została takim członkiem narodów europejskich. Także może tutaj być rozgrywane dwa scenariusze. No i rzeczywiście, jeżeli on jest dociskany przez Putina, no to e, może i ma tylko jedną ścieżkę, żeby uciec na zachód i żeby rzeczywiście być może przeprowadzić taki scenariusz, jak kiedyś przeprowadził dyktator Franco na końcu swoich rządów, wprowadzając demokrację w Hiszpanii. Również dyktator, również zbrodniarz, no, tak jak Łukaszenka. A czego by Pan oczekiwał od Polski? Bo yy, wiemy, że zaangażowały się nasze służby, yy, nasza dyplomacja w uwolnienie Andrzeja Poczobuta i dzisiaj pojawiły się takie nagłówki nie zapomnijcie o Białorusi po tym, gdy Andrzej Poczobut jest już wolny. To co, co właściwie nasz kraj mógłby jeszcze zrobić dla dobra więźniów politycznych, dla dobra yy, wolnej Białorusi? Po pierwsze trzeba powiedzieć, że Polska robi e, najwięcej. My jako Dom Białoruski od 2020 roku, czyli już siódmy rok, wspieramy z, za pomocą wsparcia polskiego, polskiego MSZ-u więźniów politycznych, osoby represjonowane e, i tutaj trzeba podziękować i polskiemu społeczeństwu, które przyjmuje tutaj Białorusinów, studentów, e, osoby represjonowane, e, również polskiemu państwu. A po drugie, Polska musi dalej wraz z Amerykanami i całą Unią Europejską, całym Zachodem uwolnić wszystkich tych, którzy teraz znajdują się w Łukaszenkowskich lagrach. Również e, naciskać na Łukaszenkę i doczekać się tego czasu, kiedy te represje w końcu będą zakończone i za jednego uwolnionego nie będą brali kolejnych dwóch do aresztu. No, a jeżeli chodzi o to, czy Łukaszenka, jeżeli się okaże, że Łukaszenka jest rzeczywiście szczery, że więźniowie polityczni będą na wolności, że represje będą zawsze stane w kraju i rzeczywiście będziemy widzieli konkretne, praktyczne kroki ku Zachodowi, a również zagrożenie wojną ze strony Rosji w tym wykorzystanie dla tego terytorium Białorusi, to być może warto zacząć e, rozmawiać. No to o tym będą też e, najpierw premierze Polski i Litwy e, rozmawiać, żeby wspólną jakąś e, strategię tutaj zastosować. Aleś Zarębiłk, Dom Białoruski w Warszawie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Polska i świat. A teraz wracamy do pewnej obietnicy, bo Peter Madziar miał najpierw odwiedzić Warszawę, a poleciał do Brukseli. No ale jeszcze nie jest węgierskim premierem, a właśnie jako premier Węgier obiecał Warszawę odwiedzić jako pierwszą. Mm, a do Brukseli było mu bardzo pilno, bo... Bo chodzi o spore pieniądze dla Węgier. Beata Płomecka, nasza korespondentka w Brukseli jest z nami. Dobry wieczór Beato. Dobry wieczór. To wyjaśnij proszę o co chodzi, o jakie pieniądze i czemu ta wizyta dokładnie miała służyć Petera Modziora w Brukseli chodzi o całą zablokowaną pulę zarządów Wiktora Orbana, czyli 17 miliardów euro. Pieter Madzier podczas kampanii wyborczej zapowiadał, że te pieniądze zostaną odblokowane. One są bardzo potrzebne węgierskiej gospodarce. Dlatego już trzy razy przyszły premier Węgier rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej, a teraz po raz pierwszy od wyborów pojawił się tu w Brukseli, żeby już konkretnie ustalić z Komisją Europejską, co musi zrobić. No jak się okazuje po tych wszystkich wpisach, to nie jest tak, że wszystko na piękne oczy Węgry dostaną, ale z tego co udało mi się ustalić, z tej puli 17 miliardów euro, 10 miliardów to są pieniądze z funduszu odbudowy i one są najpilniejsze. Z tego te pieniądze, tak jak każdy kraj, może wydać tylko do sierpnia. Polska od dwóch lat wykorzystuje te pieniądze, inne kraje jeszcze wcześniej zaczęły, no ale Węgry zaczynają od końca kwietnia, nawet nie no powiedzmy w maju, jeżeli popłyną pierwsze pieniądze mają naprawdę niewiele czasu, więc to jest taka walka z czasem i z tego, co udało mi się ustalić, to już nawet jest zgoda Komisji Europejskiej i Węgier, że z tych 10 miliardów euro 3,5 miliarda są stracone, ale to są pieniądze, to są pożyczki. Fundusz odbudowy każdy kraj ma albo pożyczki nisko oprocentowane, albo bezwrotne dotacje. Więc już pożyczki przepadają, nie będą w stanie Węgry tego wszystkiego wykorzystać. Zostaje walka o 6,5 miliarda euro. Więc Peter Madziar dzisiaj o tym rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej, co Węgry muszą najpilniejszego zrobić, co muszą przedstawić, żeby te pieniądze popłynęły. Pozostałe się 7 miliardów, z tych 17 miliardów to są pieniądze z unijnego budżetu. Tutaj zawsze można pozmieniać kwestie wykorzystywania, przesunąć coś o kilka miesięcy, więc to też oczywiście trzeba się nagimnastykować, ale to nie jest takie pilne. Te pieniądze z Funduszu Odbudowy są najpilniejsze. Ja tylko powiem, że kiedy Polska rozpoczynała zmiany w Krajowym Planie Odbudowy i starała się o odblokowanie pieniędzy, to bardzo długo trwały te rozmowy i do teraz jeszcze Wciąż nad Polską wisi przecież nierozwiązana sprawa aut spalinowych. Prawie rok, jeśli nie ponad, Polska z Komisją Europejską się, mówiąc kolokwialnie z tym wszystkim wozi. Więc y, Komisja Europejska y, oczywiście nie może y, tak od, odblokować tych pieniędzy bez żadnych reform, ale będzie musiała naginać reguły, żeby te 6,5 miliarda euro uratować. To, to skoro o tym mowa, to co dokładnie Węgry będą musiały zrobić. Bo mówiłaś, że Peter Możer właśnie rozmawiał o tym, jakie warunki Węgry będą musiały tak. spełnić to jakie są to warunki? I z jego wpisu y, widać jednoznacznie, że już po zaprzysiężeniu y, po tych kilku wizuta, wizytach y, od 25 maja zamierza w tym tygodniu, od 25 maja zamierza się pojawić w Brukseli i jak napisał na portalu X wtedy, żeby uzgodnić ostateczne porozumienie polityczne z komisją, żeby pieniądze jak najszybciej do, na Węgry popłynęły. Czyli to jest ta data, o której ja też wcześniej słyszałam w Komisji Europejskiej, że do tego czasu musi przywieść konkretne zmiany kamieni milowych w tym planie odbudowy. E, jakieś reformy przynajmniej rozpocząć. No ma większość konstytucyjną. Jest mu łatwo w pewnym sensie. Dlatego Komisja Europejska też już od wczesnych rozmów z nim naciskała, żeby szedł za ciosem. Bo różnie bywa. Jeżeli się reform nie rozpocznie, e, to jest tak jak z nową partią. Znaczy partia TISA już była wcześniej, ale Madziar ją przejął, do, e, przyjął też wielu nowych osób i jak w każdej nowej partii jest taki efekt świeżości, a potem każdy swoje interesy ma i nie do końca będzie chciał popierać na przykład rządowe plany, więc Komisja Europejska z tego co wiem już mówiła Madziarowi, że musi iść za ciosem, że te reformy trzeba przynajmniej zacząć, no ale nie wszystkie zostaną pewnie skończone, to będzie Komisja Europejska się tłumaczyć zapewne, bo tak tłumaczyła się w przypadku Polski, że przynajmniej zmiany są widoczne, nie ma zagrożenia praworządnościowego, no w przypadku Węgier są jeszcze poważne zarzuty korupcyjne, więc jeszcze będzie musiały, będą musiały Węgry, nowe władze w Budapeszcie, popracować nad tym, żeby zapewnić, że na żadnym szczeblu już, jeśli chodzi o wykorzystywanie unijnych funduszy, ta korupcja nie będzie widoczna. Zatem sporo pracy i mało e, czasu, którego Węgry bardzo dużo pod rządami Wiktora Orbana e, straciły. Beata Płomecka z Brukseli. Bardzo dziękujemy. Więcej świata. Pamiętają Państwo, jak Rosjanie bez żadnych ograniczeń brali udział w Igrzyskach Paralimpijskich. Tym tematem zajęli się dzisiaj posłowie do Parlamentu Europejskiego. No i wyrazili sprzeciw wobec powrotu rosyjskich sportowców, ale także artystów na międzynarodowe imprezy i to wszystko w związku z ogłoszeniem uczestnictwa obywateli Rosji w zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych, choć po tym jak Rosja napadła na Ukrainę, to byli Rosjanie z bardzo wielu tego typu wydarzeń wykluczani. Sprawę śledzi Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I zacznij proszę od wyjaśnienia o jakich dokładnie wydarzeniach teraz mówimy. No chociaż powiedzieliście już o tych zimowych igrzyskach paraolimpijskich Mediolan Cortina, to był rzeczywiście bardzo głośny przypadek. Ja przypomnę, że z Włoch wrócili z 12 medalami, co oznacza, że nie tylko ich flagi powiewały, czy też mogły powiewać w powietrzu, ale można było także usłyszeć hymn narodowy. W połowie kwietnia zaś Międzynarodowa Federacja Pływacka World Aquatics zdecydowała, że reprezentanci Rosji i Białorusi także będą mogli startować w zawodach pod e, egidą narodowych barw i pod ojczystymi Flagami. I choć ta decyzja dotyczy tylko imprez organizowanych właśnie przez Międzynarodową Federację Pływacką, to według ekspertów i komentatorów może wpłynąć także na decyzje dotyczące zbliżających się letnich igrzysk w Los Angeles w 28 roku. W świecie futbolu także coraz częściej słyszy się o tym, że powinno się pozwolić Rosjanom i Białorusinom normalnie w cudzysłowie grać. Szef FIFA Gianni Infantino stwierdził ostatnio, że organizacja rozważy zniesienie zakazu dla tych piłkarzy. Dodaj że sankcje niczego nie osiągnęły według niego oraz, że stworzyły jedynie więcej frustracji i nienawiści. Jeśli zaś chodzi o świat kultury, to rzeczywiście ten przypadek Biennale w Wenecji, on w ostatnich dniach jest bardzo głośny, te Biennale już 9 maja i Rosja została na nie zaproszona, mimo, że w 22. czy w 24. roku właśnie w związku z rosyjską agresją na Ukrainę tam pawilonu rosyjskiego nie było. Teraz ma się pojawić, a pikanterii temu wszystkiemu dodaje fakt, że Komisja Europejska zwykle współfinansuje to wydarzenie. Z decyzją organizatorów, by włączyć w nie Rosję, nie zgadza się nie tylko premier Włoch, Giorgia Meloni, nie tylko włoski minister kultury Alessandro Giuli, ale właśnie sama Komisja Europejska, która jak poinformował dzisiaj Glenn Majkalew, czyli Komisarz do Spraw Sprawiedliwości Młodzieży, Kultury i Sportu formalnie zawiadomiła już Biennale, że zamierza odebrać 2 miliony euro dotacji, jeśli zaproszenie dla Rosji nie zostanie Zostanie wycofany. Posłuchajmy, co mówił komisarz. Decyzja Bienale w Wenecji, by zaprosić, i podkreślam to, zaprosić rosyjskie władze do tego, by otworzyły tam narodowy pawilon, to kolejny przykład, który jest głęboko sprzeczny z europejskim stanowiskiem. Otrzymałem zaproszenie, by być na Biennale i bardzo bym chciał tam być, ale tak długo jak Rosjanie będą zaproszeni, tak długo jak Ukraińcy będą atakowani, nie będę mógł się tam pojawić. I to jest stanowisko Komisji Europejskiej, a powiedz proszę Magdo, co mówili z kolei europosłowie. Powiedziałabym, że w dużej mierze byli zgodni, że Rosja i rosyjscy artyści, sportowcy, białoruscy także nie powinni wciąż być zapraszani na europejskie sceny i na europejskie czy międzynarodowe turnieje. Właściwie jedyni europosłowie, którzy mieli inne stanowisko, to byli patrioci dla Europy, którzy, którzy twierdzili, że to byłby taki znak, sygnał otwartości i dialogu z Rosją. Ale już, jak mówił z ramienia Europejskiej Partii Ludowej Fin, Pekka, Toweri, nie tędy droga. Posłuchajmy. Rosyjska wojna idzie źle i rosyjska gospodarka się rozpada, ale wciąż Rosja ma pieniądze, by korumpować naszych polityków, biznesmenów. I sportowców. Rosjanie infiltrują świat sportu dzięki korupcji. Tu nie chodzi o sport. Tu chodzi o poszerzanie przekazu i wpływów w Rosji. Z kolei europejski, euro, europoseł z europejskich konserwatystów i reformatorów Adam Bielan przekonywał, że zagrożenie ze strony Rosji jest wciąż. Obecne Rosja cały czas atakuje Ukrainę, a do tego także stanowi zagrożenie dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Posłuchajmy. Każde zaproszenie rosyjskiego artysty lub sportowca wspierającego reżim jest policzkiem dla ofiar wojny. Rosja Putina konsekwentnie udowadnia, że nie jest partnerem do dialogu, lecz agresorem dążącym do odbudowy neoimperialnych wpływów. Przywracanie stosunków w momencie, gdy na Ukrainie giną cywile, a suwerenność państw bałtyckich i Polski jest nieustannie testowana poprzez wojnę hybrydową, byłoby sygnałem słabości. Europejskich socjalistów i demokratów, których na tej debacie reprezentowała Włoszka, Pina picerna. posłuchajmy. Wojna na Ukrainie nie toczy się tylko na froncie, ale także na scenach, gdy rosyjskie rakiety atakują teatry, cywilów i muzea. Wspólnicy reżimu wystawiają swoją sztukę na międzynarodowych wystawach albo biorą udział w międzynarodowych turniejach. To nie jest otwartość czy dialog. To jest próba używania kultury, by imitować normalność. Byśmy zapomnieli o zbrodniach Kremla. Nie możemy izolować Putina w dyplomacji, ale zapraszać go do kultury. To jest ten sam reżim, ta sama kryminalna maszyna. Della stessa takie jest stanowisko europosłów i bym powiedziała większości frakcji w europarlamencie, ale jednak jeżeli chodzi o poszczególne wydarzenia, chociażby kulturalne czy sportowe, tutaj decydują organizatorzy. I to oni, jak chociażby w przypadku Biennale w Wenecji, będą musieli zdecydować, czy rzeczywiście chcą tego rosyjskiego pawilonu, bo to będzie wiązało się z poważną stratą pieniędzy. A dodajmy to Biennale w Wenecji. 9 maja się zaczyna. Jak mówiła to zresztą już Magdalena Skajewska. Bardzo dziękujemy. A na zegarach 22.28 trwa magazyn Polska i Świat. Europa ma gorączkę, ustalili naukowcy z europejskiego programu Kopernikus. Nasz kontynent wyjątkowo źle znosi globalne ocieplenie. Znaczy ci naukowcy mają też może jakieś dobre wiadomości? A, spytajmy o to naszego gościa. Z nami dr Ewelina Flis-Olszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani doktor, to jak to jest z tą gorączką? Czy Europa rzeczywiście ją ma i czy jest prawdą, że jakoś nasz kontynent gorzej niż inne kontynenty znosi proces globalnego ocieplenia? Tak, rzeczywiście robi się coraz cieplej. I my to ciepło też dosyć mocno, mocno odczuwamy. E, temperatura średnia roczna no, ma cały czas trend wzrostowy, może nie jest tak, że ten ostatni rok był najcieplejszym e, rokiem w historii pomiarów, natomiast no, plasuje się już rzeczywiście tutaj w czołówce. E, też nie jest tak, że cała Europa ogrzewa się równocześnie, równomiernie, mm -hmm. ponieważ e, część akurat bardziej zachodnia ma troszeczkę mniejsze tempo przyrostu temperatury. Czyli my ale mamy my, tutaj już bardziej. No, tak, my mamy gorzej. I rzeczywiście my też to widzimy, bo tutaj nawet w raporcie podajemy, że jest pół stopnia wzrostu na dekadę. Natomiast no, my w Polsce widzimy na przykład 0,7. Hmm. Także robi się cieplej. No właśnie, to po chwilę porozmawiajmy o skutkach. Raport, który każdy z Państwa może przeczytać, on jest dostępny na stronach projektu Kopernikus. Między innymi pokazuje, że... Ubiegły rok to był rok pożarów. One są bezpośrednio związane z tym wzrostem temperatury? E, tak, oczywiście tutaj dosyć duży związek możemy zauważyć, ponieważ no, wzrost temperatury przekłada się na większe występowanie suszy, na brak wilgoci w glebie, w podłożu i przez to to ryzyko pożarowe nam bardzo mocno wzrasta. Ale z kolei czytam, że ten ostatni rok był lepszy względem jeszcze poprzednich, czyli 24, 23, jeśli chodzi o powodzie. Po prostu tych powodzi takich koszmarnych, wręcz zabójczych, nie było. Więc od czego to właściwie zależy i czy możemy przewidywać na przyszłość? Czy na przykład ten rok będzie bezpieczny? E Przewidzieć nie jesteśmy w stanie, ponieważ no, ciężko nam jest nawet zaprognozować pogodę na 2-3 dni do przodu, więc tutaj prognozy jakieś takie dalekosiężne, na przykład na kilka miesięcy w przód, no, są troszeczkę takim zgadywaniem. Natomiast wiemy, że no, musimy się z tym liczyć. Jest szansa, że nie będzie tak źle, jak na przykład było w 2024 roku, ale tutaj no, rzeczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy tych powodzi będzie więcej czy mniej, ale musimy brać pod uwagę, że i powodzie i susze będą nam towarzyszyły w najbliższych hmm. latach. A dlaczego Europa tak źle znosi to globalne ocieplenie? Czym się wyróżnia ten nasz mały kontynent? Tutaj no, rzeczywiście mamy bardzo wiele przyczyn, natomiast to, co myślę jest takie najłatwiejsze do zaobserwowania dla nas, jest to zmiana um, albedo powierzchni, czyli zmiana sposobu i y, ilości odbicia promieni słonecznych. My tutaj jesteśmy dosyć ściśle powiązani z biegunem północnym, z Arktyką, więc y, rzeczywiście te zmiany odczuwamy bardzo mocno, bo kiedy topnieje nam śnieg, zmienia się kolor powierzchni. I tak jak kojarzymy, że kiedy ubierzemy się na to mniej się nagrzejemy niż hmm. kiedy ubierzemy się na czarno. Tu przy powierzchniach naturalnych jest tak samo. Jeśli ten śnieg topnieje, wtedy powierzchnia, powierzchnia ziemi zaczyna pochłaniać coraz większe ilości ciepła i przez to zaczyna się coraz bardziej ogrzewać. No właśnie, bo ja mówiłam o kontynencie, który wyjątkowo ma gorączkę, ale jeśli spojrzymy na Arktykę w tym raporcie i na Spitzbergen na przykład, no tam się świeci na czerwono, a właściwie na już nawet nie wiem na jaki to jest kolor, purpurowy, alarmowy, bo tak szybko ogrzewa nam się Arktyka. A proszę powiedzieć, czy w tym raporcie są jakiekolwiek dobre wiadomości, bo tu Michał się domagał, czy możemy powiedzieć cokolwiek pozytywnego? Eee, to znaczy tak, my tutaj się odnosimy oczywiście do tego, co zaobserwowaliśmy w zeszłym roku w kontekście danych wieloletnich i tak dalej. Natomiast myślę, że no taką pozytywną informacją jest na przykład udział ym, źródeł odnawialnych, jeśli chodzi o produkcję energii. Ponieważ to akurat też było dosyć mocno zaznaczane w, we wnioskach, że rzeczywiście tutaj ym, ten udział idzie nam troszeczkę do przodu. Yy, I to zawsze jest dobre zjawisko, ponieważ wiadomo, że wykorzystanie źródeł odnawialnych no, no, no jednak wiąże się z wieloma problemami. Yy, pozytywnymi aspektami. Mm, bo myślałam sobie, że właściwie już chyba nie ma odwrotu. Musimy się nauczyć żyć w świecie globalnego ocieplenia, ale człowiek to jest taka istota, która się szybko adaptuje, prawda? Więc to chyba jest też taka dobra wiadomość, że my umiemy przeżyć w świecie, który zaczyna się radykalnie i bardzo szybko zmieniać. Tak, no myślę, że, że już się do tego powoli zaczynamy przyzwyczajać, ponieważ no, to ocieplenie klimatu nam towarzyszy już, możemy powiedzieć, od kilkudziesięciu lat. My w ostatnich latach je widzimy i odczuwamy oczywiście mocniej, natomiast ono już zaczęło powstawać wcześniej. I Zaczynamy się do tego po prostu przystosowywać na różne sposoby. Tak samo jak nasze rośliny, jak zwierzęta, jesteśmy w stanie do nowych warunków się zaadaptować. No i zobaczymy. Jestem ciekawa, bo pamiętam jak na lekcjach geografii uczono nas, że Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, ciepłego, typu przejściowego. Jestem ciekawa, czy za kilka lat ja i pani będziemy rozmawiać i ustalimy, że mamy już tutaj klimat bliższy Grecji niż e, dawnej Polski. Może być różnie. Znaczy myślę, że jeszcze aż tak e, drastycznych zmian nie będziemy widzieli, ponieważ my cały czas mamy do czynienia i z przymrozkami, i ze spadkami temperatury e, poniżej zera. Więc to będzie nam towarzyszyło jeszcze, jeszcze w dosyć dalekiej przyszłości. Natomiast rzeczywiście no, ta temperatura idzie nam do góry i będziemy, no, prognozujemy, że będzie coraz cieplej. Doktor Ewelina Flis-Olszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Program pierwszy Polskiego Radia. A tymczasem Polska wciąż nie wdrożyła unijnych przepisów o kryptowalutach. To też, ale na wdrożenie czeka równie, yy, również yy, ważny AI Act, czyli Prawo o sztucznej inteligencji. Dzisiaj zajmował się tą sprawą polski Sejm, a ustawę wdrożeniową zachwalał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Natomiast obradom Sejmu w tej sprawie przesłuchiwał się Witold Banach. Projekt ustawy jest odpowiedzią na wymogi Unii Europejskiej, ale także na niezwykle dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji. Wiceminister Cyfryzacji Dariusz Standerski wyjaśniał, że nowa ustawa przede wszystkim ma być wsparciem między innymi dla przedsiębiorców. Dlatego zakłada stworzenie piaskownic regulacyjnych. Mikromali i średni przedsiębiorcy będą mogli uczestniczyć w piaskownicy regulacyjnej nieodpłatnie. Mała firma, startup zgłasza się do piaskownicy regulacyjnej i otrzymuje moce obliczeniowe do testowania swoich rozwiązań, jak również nie musi bać się, że jej rozwiązanie jest jeszcze niezgodne ze wszystkimi warunkami. Nad bezpiecznym rozwojem i korzystaniem ze sztucznej inteligencji będzie czuwała specjalnie powołana do tego komisja. Komisja będzie sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów europejskiego rozporządzenia aktu o sztucznej inteligencji. Będzie wydać dawać opinie indywidualne i wyjaśnienia, będzie tworzyć i prowadzić piaskownice regulacyjne. Będzie rozpatrywać skargi osób, których prawa mogły zostać naruszone przez niezgodne z prawem systemy sztucznej inteligencji. Projekt ustawy zakłada również powstanie Społecznej Rady Ekspertów do Spraw Sztucznej Inteligencji, a także wprowadzenie mechanizmów kontrolnych. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk podkreślał, że przygotowana przez rząd ustawa jest potrzebna i zgodna z oczekiwaniami Unii Europejskiej. Po pierwsze będzie mieć system kontroli i nadzoru nad całym tym obszarem. Po drugie implementacja prawa unijnego. Trzecia sprawa to jest wsparcie dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości. No i najważniejsza rzecz chyba to jest kwestia bezpieczeństwa i takiego szacowania ryzyka związanego z sztuczną inteligencją i jej rozwojem. Tymczasem poseł PiS Piotr Uściński Przyznał, że projekt rządowy ma wiele zalet, ale nie obejmuje kilku ważnych elementów. Pominęliście państwo nadzór nad systemami tak zwanego wysokiego ryzyka. Mówimy tu o systemach decydujących o ludzkim zdrowiu, rekrutacji do pracy, edukacji czy zarządzaniu infrastrukturą krytyczną. Projekt ignoruje kwestie ochrony praw autorskich i praw twórców, których dzieła są masowo wykorzystywane przez systemy AI do trenowania. Kolejna sprawa, nadregulacje w stosunku do przepisów unijnych. Z kolei poseł konfederacji Bartłomiej Pejo wyraził nadzieję, że Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji nie będzie upolityczniona. Powinna ona być oczywiście niezależna. Jej przewodniczący nie może być czynnym politykiem. Powinien być wybrany przez Sejm za zgodą Senatu. Zagrożeniem dla tej niezależności jest obsługa przez ministerstwo, Trzeba doprecyzować chociażby kilka przepisów i zawędzić zakres ich stosowania, na przykład by kontrole nie były zbyt uciążliwe dla przedsiębiorców, szczególnie tych małych i średnich oraz by dobrze chronić nasze dane osobowe, czy też tajemnice naszych przedsiębiorców. Kluby i koła parlamentarne zgodziły się na dalsze prace nad projektem ustawy przez Sejmową Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. I tyle z Sejmu Witold Banach, a na koniec magazynu Polska i Świat. Mamy jeszcze dla Państwa informacje pogodowe. Niestety dobrych wieści nie mamy w nocy przymrozki w całym kraju. Zatem pochowajcie kwiatki wystawione optymistycznie na balkon albo na zewnętrzny parapet. A jutro poza tym na północnym wschodzie gdzie gdzieniegdzie będą słabe opady deszczu. Czyli gdzie? No tak jak słyszeliśmy. Gdzieniegdzie. Zapraszamy także do jutrzejszych sygnałów dnia, których gośćmi będą... O 7.15 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. A kwadrans po 8.00 Krzysztof Gawkowski, czyli wicepremier i minister cyfryzacji w jednej osobie. Teraz to już wszystko. Agata Kowalska i Michał Strzałkowski. Mówimy Państwu do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. A w jedynce teraz już e, Kronika Sportowa i Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zmarzła trawa, zmarzła murawa dla piłkarzy. No szczególnie w Madrycie. Tam teraz naj, <głos> najważniejszy mecz się odbywa. No, ale to, co najważniejsze, to tak naprawdę wczoraj, no dziewięć... 9 goli to już chyba nikt nie przebija. Na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj w porównaniu z tym, co wczoraj, to raczej nudy. Ale może jeszcze końcówka będzie ciekawa tego spotkania. Zresztą nie tylko o piłce, także o siatkówce w dzisiejszej Kronice Sportowej. Jest 22.40. 40. jest Kronika Sportowa. 9 goli w Paryżu, gdzie Paris Saint-Germain pokonało, wczoraj Bayern, Monachium rozochociło piłkarskich kibiców, dziś drugie półfinałowe spotkanie o znacznie mniejszym natężeniu emocji w Madrycie Atlético gra z Arsenalem, ten mecz ogląda Tomasz Kowalczyk, dobry wieczór. Dobry wieczór. 10 minut do zakończenia spotkania. Remis w tym momencie 1 do 1 w meczu Atletico z Arsenalem. Pierwsza połowa bardziej pod dyktando Los Colchoneros, ale Arsenal wywalczył rzut karny w 44 minucie. Jokerysz był faulowany przez środkowego obrońcę Atleti, Hanczko. No i tutaj umiejętnie się Szwed zastawił. Ten, który przecież pokrzyżował Polsce drogę na mundial strzelając y, gola y, w meczu barażowym teraz Pewnie Jokeresz też z rzutu karnego trafił na 1 do 0 dla Arsenalu. Druga połowa to rozsądna gra drużyny z Londynu. Wciąż mało strzałów, mało sytuacji, dobre blokowanie drużyny Atletico. Ale w końcu znaleźli swoją szansę zagranie White'a w polu karnym. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Julian Alvarez ustawił piłkę na 11 metrze i w 56 w tej minucie huknął w fantastyczny sposób. Po prostu nie miał tutaj najmniejszych szans Raja na odbicie piłki i remis 1 do 1. Teraz jeszcze trwa wideoweryfikacja i analiza sytuacji, czy Hanczko zaraz drugiego karnego nie spowoduje dla Arsenalu Londyn. Eze przewracał się w polu karnym, ale chyba wszystko wskazuje na to, że arbiter jednak karnego w tej sytuacji sytuacji nie podyktuje, jeszcze się zastanawia, bo początkowo z boiska Myślał, że będzie jedenastka, ale po weryfikacji okazuje się, że karnego nie ma, a zatem 1 do 1 i 8 minut do zakończenia tego spotkania. Do futbolu przez wielkie F wrócimy, a już teraz siatkówka przez wielkie S, bo nasza, krajowa w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Siatkarek. Już za chwilę wszystko stanie się jasne, trwa finał deweloper z Rzeszów budowlani Łódź, na razie bliżej tytułu drużyna złodzi. Za chwilę przeniesiemy się do Rzeszowa na ostatnie akcje Czwartego seta, czy tego meczu, to się dopiero yy, okaże. W Lidze Siatkarzy rywalizacja o złoto nabiera rumieńców. Pierwszy mecz w zawierciu wygrała Warta, drugi w Lublinie Bogdanka, doprowadzając do remisu Józef Kufel. Po pierwszym jednostronnym meczu finału siatkarskiej plus ligi, w którym Aluron CMC Warta Zawiercie w Sosnowcu gładko pokonała Bogdankę Lublin 3 do 0. Wreszcie obejrzeliśmy mecz godny rywalizacji o tytuł Mistrza Polski. Choć w Lublinie po pierwszej partii wygranej przez Jurajskich rycerzy 25-21 mogło się wydawać, że podobieżni trenera Michała Winiarskiego pewnie kroczą po kolejne zwycięstwo w serii. Obrońcy tytułu pokazali jednak, że nie można ich przedwcześnie skreślać. Nakręceni żywiołowym dopingiem swojej publiczności w Haliglobus, drugą partię siatkarze Bogdanki wygrali do 21 i to był początek ich wielkiego powrotu do gry o złoto. Kolejne sety były kapitalnym widowiskiem, które obfitowało w zwroty akcji, zmiany prowadzenia i siatkówkę na najwyższym poziomie. Trzecią partię gospodarze wygrali do 23. W czwartej, gdy Warta prowadziła 18 do 12, zanosiło się na Breaka. ale po kapitalnej serii gospodarzy z Finem McCarthym na zagrywce, lublianie odrobili straty i po pasjonującej końcówce wygrali 29 do 27, triumfując w meczu 3 do 1. Tak spotkanie podsumował szkoleniowiec z Bogdanki Stefana Antiga. Trudny mieć. na pewno z drużyną. Jak zawierczy grając w final, to wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Bardzo dobrze to, że od drugiego seta to dalej walczyliśmy i byliśmy w stanie grać dużo lepiej. Wygraliśmy dużo długie akcje, gdzie zawierczy naprawdę są bardzo dobre. Mają dużo opcji. W końcu jest e, naprawdę niesamowite, żeby wygrywać u siebie mecz finalowy. To też to znaczy, że dalej jest otwarty. Wiedzieliśmy, że przegraliśmy. Grawiąc, to będzie bardzo ciężko. Teraz po jeden trzeba oczywiście analizować, ale czy masz dalej koncentracji i być ten gracz na takim poziomie na wieży. MVP meczu został przyjmujący Bogdanki Wilfredo Leon. Z kolei w ataku gości szalał Bartłomiej Bołądź, który przyznał, że dziś to gospodarze byli lepszą drużyną. Gratulacje dla ekipy z Lublina, za zasłużenie wygrali. Mieliśmy swoje szanse, ale nie wykorzystaliśmy i też myślę, że zagraliśmy trochę poniżej swojego poziomu. W każdym elemencie popełnialiśmy zadłużone dużo prostych błędów. Chyba szkoda tej czwartej partii, kiedy wygrywaliście 18-12. Fin wszedł na zagrywkę i no, diametralnie się wszystko obróciło. No, czwartej partii, trzeciej tak samo partii. Ale co, musimy teraz się skupić po prostu, żeby wrócić do zawiercia, zregenerować się i zrobić wszystko, żeby, tak jak mówię, zagrać na swoim optymalnym poziomie najbliższe spotkanie i wtedy też wierzę, że powalczymy o, o zwycięstwo. Trzeci mecz finału zostanie rozegrany w sobotę w Sosnowcu. A ja przypomnę, że po pierwszym meczu o brąz, projekt Warszawy, Prowadzi z Resowią 1 do 0. Jutro drugi mecz w Rzeszowie. W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Siatkarek. Za chwilę, być może, wszystko stanie się jasne, bo trwa e, czwarty mecz, piąty mecz finałowy pomiędzy dewelopresem Rzeszowa a budowlanymi Łódź. Czwarty set. Budowlani prowadzą 2 do 1 w setach. Trwa czwarta partia, i to spotkanie relacjonuje Bartłomiej Wisz. Na serwis Marii Jasper, Rzeszowianki i Łodzianki. Po 23, tymczasem piłka przechodząca. I jest blok, blok, wykonanie łódzkiej drużyny skuteczny. Natalie Lemens nie udało się zaatakować z tej piłki przechodzącej od razu. To jest element zaskoczenia, ale nie udało się. 24 do 23 piłka meczowa na historyczne Mistrzostwo Polski dla budowlanych. Przy zagrywce rozgrywającej Alicji Grabki prowadzą budowlane, mają piłkę meczową na Mistrzostwo Polski. Grabka, gwizdy publiczności. Grabka po prostej przyjmuje Jansen ona będzie atakować. Autowo pokazują, że bez bloku. Chyba tak. Łodzianki będzie sprawdzenie. Będzie sprawdzenie. Na razie 25 do 23 dla drużyny łódzkiej. Trudno mi oszacować jednoznacznie. Ale one się cieszą. One szaleją. One płaczą już. A sztab wbiega na boisko. Razem z prezesem łódzkiego klubu. A więc wydaje się, że chyba nic już nie uratuje rzeszowskiej drużyny. Sprawdzamy. Za moment arbiter ostateczny decyzję podejmie po challenge'u 25-23 na tablicy dla drużyny łódzkich budowlanych. Ale chyba wiedzą, ale chyba mają rację w tej szalonej radości na środku swojego placu gry łódzkie budowlane. 25-23 za moment czekamy jeszcze na ostateczny werdykt. Jeszcze czekamy, proszę Państwa. Jeszcze nie wiadomo, ale Rzeszowianki jakby zastygły, jakby stoją w bezruchu, ale nie ma się czemu dziwić. Tymczas jeszcze wciąż nie wiemy, a już w kółeczku szaleją cały czas i cieszą się Łodzianki. A zatem proszę Państwa, jest wszystko jasne. Tak jest, Mistrzostwo Polski staje się udziałem drużyny łódzkich budowlanych. A zatem po raz pierwszy w historii klubu drużyna PGE Budowlanych Łódź wygrywa Mistrzostwo Polski. Bartłomiej Wisz relacjonował dla nas końcówkę tego spotkania. Bardzo dziękujemy. Pierwszy tytuł, jak Państwo słyszeli w historii budowlanych Łódź. Do tej pory dwa srebrne, trzy brązowe medale, a zatem mamy nowego Mistrza Polski. Gratulacje dla siatkarek budowlanych Łódź. Przypomnę, że brąz już wcześniej zdobyły siatkarki Unii Opole. Teraz piłka nożna. Komisja Ligi Ekstraklasy anulowała czerwoną kartkę dla obrońcy Legii Warszawa Rafała Augustyniaka za faul w niedzielnym meczu z Lechem Poznań. To oznacza, że będzie mógł Mógł on wystąpić w piątkowym spotkaniu z łódzkim Widzewem. Augustyniak został usunięty z boiska po wślizgu w 21 minucie. Pierwotnie sędzia Piotr Lasek pokazał mu żółtą kartkę, ale zmienił decyzję po informacji od arbitra War i obejrzeniu powtórki. Wówczas było 1 do 0 dla Lecha, a ostatecznie Kolejusz wygrał 4 do 0 i umocnił się na prowadzeniu w tabeli. Legia wciąż w trudnej sytuacji, tuż nad strefą spadkową. Jarosław przybył z kluczborka. Będzie arbitrem finałowego meczu o piłkarski Puchar Polski, w którym Górnik Zabrze Zagra z Rakowem Częstochowa. Spotkanie odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia. Zaczynamy przed 16. Polskie Radio. Jedynka. A co w piłkarskiej lidze mistrzów? Wczoraj wielki mecz w Parku Książąta. Dziś na Metropolitano w Madrycie Atletico podejmuje Arsenal. Halo, Tomasz Kowalczyk. Dwie minuty do końca podstawowego czasu gry. Jeden do jednego wciąż w meczu Atletico z Arsenalem. Te największe gwiazdy strzelały Jokeresz dla Arsenalu, Alvarez dla Atletico, ale Alvareza nie ma już na boisku. W siedemdziesiątej siódmej minucie opuścił Murawę, w jego miejsce pojawił się Baena i próbuje innego rozwiązania. Trener Czolo Simeone, natomiast drużyna Arsenalu, Teraz odgryza się troszkę częściej drużynie Atletico. Zaczyna stwarzać się sytuację gdzieś tam pod polekarnem karne. Wędruje nawet Declan Rice. Natomiast rzadziej kończą się te sytuacje strzałami. No, dwa celne strzały tylko Arsenalu Londyn i cztery celne strzały Atletico Madryt. Ale taki wynik, jeżeli utrzyma się do końca, na pewno będzie korzystny dla kanonierów. Próbują jeszcze strzałami z daleka, natomiast takimi strzałami świetnego słoweńskiego bramkarza Jana Oblaka, nawet Declan Rice nie jest w stanie pokonać. Kończy się podstawowy czas gry, za chwilę dowiemy się o ile zostanie przedłużone to spotkanie. Atletico Madryt remisuje z Arsenalem Londyn 1-1. do -1. Teraz tenis. Jan Zieliński awansował do ćwierćfinału turnieju w Madrycie. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali holendersko-amerykański Debel, Talon Griekspur, Brandon Nakashima 6-2-4-6-10-3. W singlu kobiet niespodzianka. Mimo aż sześciu piłek meczowych liderka rankingu tenisiste Garyna Sabalenka odpadła w ćwierćfinale. Białorusinka uległa 30. zawodniczce świata, Amerykance Hailey Baptist. Przypomnę, że Iga Świątek musiała poddać mecz trzeciej rundy z powodu wirusa. Polka wróciła już na kort. Dziś trenowała na rzymskich kortach Foro Italico razem ze swoim nowym hiszpańskim szkoleniowcem Francisco Roigiem. Polska tenisistka zaczęła w ten sposób przygotowania do turnieju w Wiecznym Mieście, gdzie w ostatnich latach trzykrotnie triumfowała. Polscy tenisiści stołowi grają w Londynie w drużynowych mistrzostwach świata. I to był dobry dzień biało-czerwonych, których zmagania śledzi Krzysztof Kuzak. Dziś oba nasze zespoły wygrały swoje mecze. Stół numer 13 był szczęśliwy dla naszej kobiecej drużyny, ale zwycięstwo nad Hiszpankami 3 do 1 nie przyszło łatwo, tym bardziej, że w drużynie rywalek grają dwie naturalizowane chinki. W pierwszej grze nasza liderka Natalia Bajor pokonała Sofię Xuanzang Zhang 3 do 0. W drugiej Zuzanna Wielgos przegrała z najlepszą z rywalek Marią Xiao 0 do 3. Pełna dramaturgii była trzecia gra, w której Katarzyna Węgrzyn odwróciła losy pojedynku z Marią Berzozą i ostatecznie wygrała 3 do 2, choć w czwartym secie rywalka miała piłki na zakończenie tej partii. W spotkaniu liderek Bajor i Xiao Polka prowadziła już 2 do 0 w setach, ale ostatecznie wygrała 3 do 2. Tak naprawdę to najwięcej kłopotów sprawiła nam Maria Berzoza, mówi trener Marcin Kusiński. Kasia broniła w czterech meczboli. To była kluczowa gra. Natalia Bajor no, pokazała, że jest liderką. W piątek Polki miały zagrać z Demokratyczną Republiką Konga, ale rywalki nie dotarły do Londynu. O miejscu w tabeli i awansie do następnej rundy zadecyduje mecz Koreanek z północy z Hiszpankami. Wczoraj Biało-Czerwone uległy Azjatkom 0 do 3. Męska drużyna odniosła drugie zwycięstwo, tym razem pokonała Chile 3 do 0. Miłosz Rodzimski wygrał bez straty seta z Wosą, Marek Badowski z Gustawą Gomezem 3 do 2, a Maciej Kubik z Felipe Olivaresem 3 do 0. Wynik cieszy, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego Tomasz Krzeszewski. Myślę, że taka kluczowa i decydująca gra to była ta druga gra dzisiejszego meczu, z Marek Badowski mimo tego, że przegrywał 2-0 w setach podrabił, odwrócić losy tego spotkania i zapewnić, myślę, spokojniejszą głowę swojemu koledze, który grał trzecią grę Maćkowi Kubikowi. Jak to w sporcie bywa, zwłaszcza kiedy gramy w zawody grupowe, trzeba już szybko zapomnieć o dzisiejszym spotkaniu i przygotowywać i ciało, i głowę do jutrzejszego. Jutro o pierwsze miejsce w grupie Polacy zagrają z Mołdawią. Polscy hokeiści są na ostatniej prostej przygotowań do Mistrzostw Świata Zaplecza Elity. Dziś w Bytomiu grali towarzysko z Francuzami. Po zaciętych tercjach był remis 2 do 2, w karnych Polacy wygrali 4-3. do 3. Turniej grupy 1A Mistrzostw Świata w Sosnowcu rozpocznie się w sobotę. Na koniec raz jeszcze piłkarska Liga Mistrzów. Atletico Madryt kontra Arsenal, czyli drugie półfinałowe spotkanie. Halo, Tomasz Kowalczyk doliczony czas gry. Jeden do jednego na Metropolitano i w tym momencie upłynęło 3,5 i minuty z siedmiu doliczonych do tego spotkania. Mocno tutaj dorzucił arbiter Danny McKelly, no ale przecież analizował też sytuację VAR, a to zawsze wydłuża spotkania Atletico Madryt jeszcze z szarżami, jeszcze z szansami. Lukman, który jest aktywny, który przecież strzelił gola Barcelonie na wagę awansu do tego półfinału Champions League nie odnalazł się teraz w polu karnym na czas. Natomiast Atletico przypomniało sobie, że przecież gra na własnym stadionie, że to końcówka, że jedyna szansa na to, żeby ten wynik przeciągnąć na własną stronę i pojechać do Londynu w korzystniejszej sytuacji. Ale ten wynik dalej otwiera szansę i jednym, i drugim. Chociaż po raz kolejny zatrzymywany jest właśnie Lukman. Tak czarujący przecież w barwach Atalanty, Bergamo jeszcze nie tak dawno, a teraz w barwach Atletico i jeszcze jednej sytuacji. Był tutaj zespół z Madrytu, no ale niewykorzystana kapitalna szansa. Strzał z zapola karnego to Nael Molina próbował szczęścia. Mistrz świata z reprezentacją Argentyny ale nawet on nie wstrzelił się w bramkę. Strzelali za to, inni strzelał inny mistrz świata z tamtego turnieju, Julian Alvarez z rzutu karnego dla Atletico Madryt, jeszcze dla Arsenalu, a zatem jeden do jednego i wszystko wskazuje na to, że takim wynikiem zakończy się to spotkanie. Tomasz Kowalczyk relacjonował dla nas to, co dzieje się w meczu Atletico-Madryt-Arsenal. Bardzo dziękujemy, a ja przypomnę, że w przyszłym tygodniu, we wtorek, Arsenal zagra rewanż z Atletico u siebie, a dzień później wielki mecz w Bawarii-Bayern. Monachium kontra Paris Saint-Germain. I to wszystko doprowadzi nas do 30 maja, bo wówczas na Puszka Żarenie finał Ligi Mistrzów za dziś. Dziękujemy już bardzo. Do usłyszenia. Kronika sportowa.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 w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1 od Brzozy po punkt poboru opłat w Nowej Wsi. Bez zmian, spowolniony ruch dla jadących w stronę miasta. Inne miejsca autostrada. Jeden odcinek węzeł Kamieńsk, węzeł Piotków Trybunalski Południe w pobliżu miejscowości Wroników na 363 km, gdzie auto osobowe uderzyło w barierę i zablokowane były dwa pasy jezdni w kierunku yy, Łodzi. Gdańska ruch odbywał się pozostałymi pasami. Teraz jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 130 km jezdni w kierunku Wrocławia, awaria ciężarówki, zablokowany pozostaje jeden pas ruchu, ruch możliwy lewym pasem. Koniec kłopotów na ekspresowej S7 na odcinku węzeł Nowy Dwór, gdański węzeł Żuławy Wschód, jezdnia w kierunku Warszawy, 40 km po pożarze autoosobowego. Zablokowany pozostaje jeden pas ruchu, ruch możliwy tylko pasem prawym. Przypomnę, że dziś powiększyła się autostrada A2 od węzła Łukowisko po Białą Podlaską. Jest przejezdna już dla kierowców na tym odcinku. Od południa to 30-kilometrowy fragment autostrady na Lubelszczyźnie. Całość autostrady między Siedlcami a Białą Podlaską na to trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Trwają ostatnie prace wykończeniowe i być może pojedziemy nią w czerwcu.